Jest szósta. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności jedynki. Izabela Kuczyńska i Piotr Balasz. Piotr Madziar zapowiada odbudowę węgierskiej demokracji walkę z korupcją. Potwierdza, że w pierwszą podróż wybierze się do Warszawy. Kolejna osoba zatrzymana po strzelaninie i zabójstwie w Bystrzycy Kłodzkiej. W ręce policji wpadł młody mężczyzna, który nawoływał do zemsty. Pół miliarda opakowań w trzy miesiące. To podsumowanie jak sprawdza się system kaucyjny. Odbudujemy demokrację, wykorzenimy korupcję, odzyskamy państwo, zapowiada Peter Madziar, przyszły węgierski premier. Jego partia TISA wygrała niedzielne wybory parlamentarne na Węgrzech, zdobywając większość konstytucyjną i odsuwając od władzy rządzącego od 16 lat Wiktora Orbana. Peter Madziar chce też nowego otwarcia w relacjach z Polską. W pierwszą podróż po zaprzysiężeniu wybiera się do Warszawy. Jak mówi, znajdzie też sposób, aby wydać polskim służbom polityków Prawa i Sprawiedliwości. Zbigniewa Ziobre i Marcina Romanowskiego. Polskę i Węgry łączą szabla, szklanka i tysiąc lat przyjaźni. Peter Modzior stwierdził, że ustępujący premier Wiktor Orban bardzo przeciwko tej przyjaźni zgrzeszył. Służąc rosyjskim interesom i własnemu się zniszczył stosunki międzypaństwowe, które teraz z wielką radością odbudujemy. Madzior liczy również na wzmocnienie współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Pytany o azyl dla polityków PiSu, ściganych za wyprowadzenie pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości, doradził im, aby wrócili do kraju i odpowiedzieli na stawiane zarzuty. Węgry nie staną się składowiskiem dla zagranicznych przestępców. Przyjeżdżając do Polski, magyar zamierza spotkać się z premierem Donaldem Tuskiem oraz prezydentem Karolem Nawrockim. Budapeszt, Michał Makowski, Polskie Radio. Kolejna osoba zatrzymana przez policję po strzelaninie w Bystrzycy Kłodzkiej. To 29-latek, który po tragedii wzywał do zemsty. Nagrał i opublikował w sieci pełen nienawiści film. Odpowie za nawoływanie do zbrodni, a także posiadanie narkotyków. Wydarzenia w Bystrzycy Kłodzkiej wciąż budzą ogromne emocje. W piątek młody instruktor strzelectwa zaczepiony przez kilku nietrzeźwych mężczyzn przyniósł z mieszkania broń i zastrzelił jednego z napastników. Zastrzelony 26-latek był znany mieszkańcom miasta. Najgorszy bandzior Biszczycki. Wszyscy się go bali. No, ludzie uciekali przed tym człowiekiem na drugą stronę, żeby się nie naraził. No robił to, co robił. Zaczepiał matki z dzieckiem. W ogóle, no to patologia na pani ciągle i w ogóle na picie, tak? Ciągle był jakiś problem. Mieszkańcy wspierają natomiast podejrzanego zastrzelenie napastnika. Przekonują, że Borys B to spokojny i dobry człowiek. W prokuraturze usłyszał już zarzut zabójstwa. On sam tłumaczy, że działał w obronie własnej. Niższa akcyza na paliwa będzie obowiązywać dłużej. Rząd utrzyma ten mechanizm nie do połowy, a do końca kwietnia. Obecnie stawka tego podatku jest na minimalnym poziomie dopuszczonym przez Unię Europejską. Wynosi 29 groszy za litr benzyny i 28 groszy za litr oleju napędowego. A wszystko po to, by ustabilizować się ceny, które znacząco wzrosły w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie. A ten nie wygasa i przybiera nowe oblicze. No, od wczoraj mamy bowiem podwójną blokadę w cieśninie Ormus. Na działania Iranu, który paraliżuje ruch na szlaku morskim do. Za to odpowiedzieli Amerykanie i zablokowali irańskie porty. Donald Trump jest przekonany, że w ten sposób zmusi Teheran do ustępstwa. Nie możemy pozwolić temu krajowi szantażować świat i wymuszać okup, mówi amerykański prezydent i ujawnia, że już ma sygnały z Iranu o chęci zawarcia porozumienia. Prezydent Stanów Zjednoczonych opublikował ostrzeżenie w serwisie Truth Social w momencie, gdy blokada przechodziła w fazę operacyjną. Napisał, że irańska marynarka wojenna spoczywa na dnie morza. Prezydent USA ostrzegł, że jeśli jakikolwiek z irańskich okrętów zbliży się do strefy blokady, zostanie unicestwiony metodą stosowaną wobec przemytników narkotyków na Morzu Karaibskim. Trump określił tę metodę jako szybką i brutalną. Przy okazji poinformował, że dzięki morskim operacjom udało się powstrzymać ponad 98% przemytu narkotyków drogą morską do Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To są aktualności jedynki. Trzy miesiące działania systemu kaucyjnego i ponad pół miliarda oddanych opakowań. Widać, że Polacy zmieniają swoje nawyki, tak twierdzi resort klimatu, który przedstawił pierwsze podsumowanie. Od początku roku zebraliśmy już około 520 milionów opakowań. W połowie marca informowaliśmy, że tych opakowań zebraliśmy 300 milionów, czyli widać wyraźnie progres. W ciągu dwóch tygodni zebraliśmy więcej o 66% opakowań. Wylicza wiceszefowa resortu klimatu i środowiska Anita Sowińska. Hmm, przypomnijmy, od stycznia każda butelka czy puszka jest oznaczona symbolem kaucji. Można je zwracać się w sklepie czy butelkomacie, otrzymując w zamian sumę umieszczoną na Opakowaniu. To drugi i ostatni dzień strajku pilotów Lufthansa. I kolejne setki uziemionych samolotów, głównie w Niemczech. To oznacza dalsze problemy dla 100 tysięcy pasażerów. Wczoraj udało się zrealizować tylko połowę połączeń międzynarodowych, przewoźnika i co trzecie krajowe. Związkowcy walczą o lepsze warunki pracy i nie wykluczają kolejnych protestów w następnych tygodniach.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 A teraz informacje sportowe. Tomasz Kowalczyk. Piast Gliwice przegrał u siebie z Pogonią Szczecin 0-2 do 2 na zakończenie 28. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. W tabeli prowadzi Lech Poznań, dwa punkty przed Zagłębiem Lubin i trzy przed Jagiellonią Białystok. Pogonia awansowała na 12 miejsce, Piast jest 13. W pierwszym meczu półfinału Plus Ligi Siatkarzy broniąca tytułu Bogdanka Lublin pokonała w Warszawie projekt 3-1 do 1 i w serii do dwóch zwycięstw prowadzi jeden do zera. Nagrodę dla najlepszego gracza otrzymał atakujący lubelskiej drużyny Mateusz Malinowski, który zdobył 17 punktów. Drugie starcie w sobotę w Lublinie. Wyjazdowe zwycięstwo siatkarek pałacu Bydgoszcz nad chemikiem Police 3 do 1 zdecydowało o zajęciu przez Bydgoszczanki siódmego miejsca w Tauron Lidze. W tej rywalizacji decydował bilans dwóch meczu. Pałac wygrał u siebie pierwsze spotkanie 3 do 2, a najlepszą zawodniczką wczorajszego meczu była środkowa pałacu Marta Pol, która zdobyła 15 punktów. W pierwszym secie byłyśmy kompletnie pospinane. Nie wiem, nie wiem o co chodziło. Potem już troszkę włączył nam się luz i myślę, że zdecydowanie można powiedzieć, że to był klucz do sukcesu. Maja koput, środkowa chemika, była rozczarowana porażką w ostatnim meczu sezonu pomimo wygranej pierwszej partii przez Policzanki aż do 14 pierwsza partia po naszej myśli i myślę, że w kolejnych partiach może zabrakło więcej agresji, może dokładności i, i też na pewno zawodniczki zbyt Bydgoszczy zaczęły lepiej grać, ale i tak uważam, że, że wina jest po naszej stronie, że, że nie docisnęłyśmy je. No nie tak miało wyglądać. Wiadomo, że najlepiej zakończyć sezon wygranym meczem, z sukcesem jakimś, ale no tym razem się nie udało i, i jest to w pewnym sensie rozczarowanie w tym roku, że, że nie udało się zająć wyższego miejsca i i, i że teraz no, niestety nie mamy się z czego cieszyć. Po meczu środkowe polickiej drużyny Adrianna Rybak-Czernińska i Kinga Różyńska ogłosiły zakończenie sportowej kariery. Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor, pastylek, kolagen CITO firmy Reuter. Kolagen CITO firmy Reuter. Nastawy kości Cere. Na dobrą prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma ubezpieczeniowa Warta, oferująca ubezpieczenia upraw dla rolników. Pogoda. Poranek bez przymrozków. Najzimniej teraz na wschodzie, od stopnia na Suwalszczyźnie do 7 na Podkarpaciu, a na zachodzie już od 9 do 11. Przed nami pogodny dzień. Najwięcej słońca na wschodzie, poza tym chmur trochę więcej, ale będą przejaśnienia. Będzie też po południu deszcz pojawi się na Pomorzu oraz na południu Górnego Śląska i Małopolski. 10 stopni na Helu, 12 w Bieszczadach, a poza tym na ogół od 13 do 18.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 Nie ma teraz kłopotów ze smogiem. Jakość powietrza w Polsce jest przeważnie bardzo dobra lub dobra, jedynie w Grudziądzu dostateczna. Jedna trzecia energii w sieci krajowej pochodzi aktualnie ze źródeł odnawialnych. Nie ma też żadnych ostrzeżeń hydrologicznych. Jedynka. Polskie Radio. Reklama. Wiosenna wyprzedaż w Media Expert, A do tego na produkty objęte promocją do 50 lat 0%. I do sierpnia nie płacisz. RSO 0% Media Ekspert. Znowu ten ból. Bolesna zmiana w jamie ustnej? Mm -hmm.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 podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz. Przestaniesz palić już po pięciu dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Skazany w odzwierciedleniu się odpalenia palenia tytoni i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. na półtora 1,5 drama tabletki afrofarm. Desmoxan i już nie palisz. Reklama. Autopromocja. Takiej imprezy jeszcze u nas nie było. Z okazji setnych urodzin programu Pierwszego Polskiego Radia zapraszamy na spotkanie z pierwszymi damami polskiej sceny muzycznej lat 90. Kasia Stankiewicz i Renata Przemyk, Natalia Kukulska i Reniuszis oraz Urszula. Przy fortepianie Bartek Wąsik. Przy mikrofonach Ula Kaczyńska i Marcin Wojciechowski. Gwiazdozbiór Jedynki w piątek od godziny 18. Jedynka to jest radio. I to radio jest kobietą autopromocja.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 I'm Polski Radio, program pierwszy. Jest 15 minut po godzinie 6. Sygnały Dnia Wtorek, 14 dzień kwietnia, 104 dzień roku, do końca roku 261 dni. Słońce wzeszło o 5.41, zajdzie o 19.32, zatem dzień potrwa 13 godzin i 51 minut. Będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 2 godziny i 56, a dłuższy od najkrótszego o 6 godzin i 9 minut. Imieniny obchodzą Ardalion, Bernika, Ernestyna, Izabela, Jadwiga, Juliana, Justyn, Justyna, Krzysztof, Krzysztofa, Lambert. Lam Berta Lawinia, Lawiniusz Ludwina, Maria, Myślimir, symplicja, Trofim, Tyburcja, Tyburcjusz i Tyburcy, a także Walerian. Wszystkiego dobrego i te tradycyjne życzenia jedynkowe Niechże się Państwu darzy. Wczoraj o szóstej prosto z dworca centralnego w Warszawie ruszył pociąg do jedynki. To nasze urodzinowe tournée, bo w sobotę stuknie nam setka i na tej urodzinowej trasie dziś kolejny przystanek. Po dziewiątej przywita Państwa Roman Czejarek, ale nie sam. Z góry dobrze Wszystko widzieć, niebo pokazować innym. Hej górę Trybunie Tutki zagrają, a Krzysztof Trybunia Tutka razem z Romanem Czajarkiem poprowadzą cztery pory roku wprost z Kasprowego Wierchu. 90 lat temu na Kasprowę wjechał pierwszy wagon kolejki linowej, która to jest młodsza od radiowej dynki o 10 lat. Na Kasprowy tylko kolejką. No, oczywiście pieszo, także motocyklem nie polecam. A skoro rusza sezon, to dziś w sygnałach przypomnimy parę zasad. Jeden wybiera wolność na dwóch kółkach, ktoś inny – codzienną rutynę. Droga publiczna to nie tor, Zachowaj zdrowy rozsądek. Z racji tego, że ten temat bezpieczeństwa zawsze funkcjonował w świadomości moich rodziców, to stosunkowo późno zacząłem jeździć jako motocyklista, bo miałem 28 lat. No to jest pytanie do Państwa, bo myślę, że wśród naszych słuchaczy jest wielu motocyklistów. W jakim wieku najlepiej zacząć przygodę z motocyklem? Czy można powiedzieć, że ktoś jest za młody na dwa kółka i ten ryk charakterystyczny silnika? Oto i o dekalog motocyklisty zapytam po 7.40. W naszym studiu pojawi się Krzysztof Ozimkiewicz, Motosapiens. Oto. Także to hasło, które można znaleźć na tabliczkach albo naklejkach na tylnej szybie niejednego samochodu, też Pana Krzysztofa zapytam. Uwaga, motocykle są wszędzie. No to ustalimy w sens w końcu tego hasła. Kierowcy na motocyklistów, czy odwrotnie? Kto na kogo ma uważać? Państwa zdaniem? 22-139-22-02. Czekam na komentarze. Czekamy także na gości o 7.15. Michał Szczerba, europoseł Koalicji Obywatelskiej. Godzinę później w rozmowie dnia Szymon Szynkowski-Welsenk, poseł piso. A pytania zadawać będzie Krzysztof? Nie. Szanowni Państwo, Krzysztof Zimkiewicz pojawi się po 7.40. Karol, Karol Surówka w naszym studiu po 7.15, po 8.15, ale Karol pojawi się trochę wcześniej z przeglądem prasy i portali. Ja nazywam się Daniel Wydrych, kłaniam się i jak zawsze do 9.00. Zapraszam. Są faszyści, którzy nienawidzą innych rąk Nie, nie, nie, nie wszystkich możesz zabić To niemożliwe, uwierz mi Nie, nie, nie, za dużo możesz stracić Bo takie krótkie są nasze dni Cię boli, o wszystkich wojnach, które znasz To najtrudniejsze zawsze jest Powiedzieć nie, gdy mówią tak Nie, nie, nie, bądź pozytywnym wojownikiem chodzi o motocyklistów i o to, czy kto ma na kogo uważać, to ja zawsze mam lekkiego pietra, jak słyszę za sobą e, dźwięk e, motoru, jeżeli chodzi o motocykl, bo tak e, różnie ci ludzie jeżdżą i czasami mam wrażenie, że jeżdżą jak chcą, jednym, drugim samochodem, wyprzedzają jak chcą, jak po tej stronie to trzeba i tak dalej. E, wolę, wolę zawsze zwolnić. I wolę to ja uważać, bo nie wiem, nie znam człowieka i nie wiem, kto jest po drugiej stronie. Więc raczej ja uważam. Polskie Radio. Jedynka. No, sezon na dwa kółka i ten ryk silników y, pewnie już się rozpoczął w wielu miejscach. Y, na Mazowszu tak oficjalnie to ruszył wczoraj, bo spłatne szkolenia, odblaskowe kamizelki dla motocyklistów na dobry początek do pakietu policja dorzuca specjalny spot promujący bezpieczeństwo. Inicjatorami działań zachęcających do wzajemnego szacunku na drodze. Wzajemnego szacunku na drodze są Autodrom, Jastrząb i Motocyklowy Klub Lekarzy Dr. Motoclub. W Polsce zarejestrowanych jest półtora miliona motocykli. Jeden wybiera wolność na dwóch kółkach, ktoś inny codzienną rutynę. Droga publiczna to nie tor. Zachowaj zdrowy rozsądek. Marcin Witek. Jest pan twórcą tego spotu, ale też motocyklistą. Ta pasja tak naprawdę wzięła się od czasów dzieciństwa, od kiedy tylko nauczyłem się jeść na dwóch kołach. Z racji tego, że ten temat bezpieczeństwa zawsze funkcjonował w świadomości moich rodziców, to stosunkowo później zacząłem jeździć jako motocyklista, bo miałem 28 lat. Dużo świadomie zacząłem używać tego sprzętu i uważam, że to jest w sumie dobry wiek do tego, żeby zacząć jeździć. Zanim wykonasz manewr, upewnij się dwa razy, że możesz zrobić to bezpiecznie. Komisarz Ewelina Stróżka, Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Motocyklistów faktycznie czasami się demonizuje przez to, że niejednokrotnie faktycznie motocykl kojarzy się z tą większą prędkością. Tutaj chcieliśmy pokazać zarówno przy całej kampanii, jak i w spocie profilaktycznym, że ta zależność, współzależność na drodze jest bardzo ważna. Agnieszka Prokopczyk, Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Państwo włączyli się w tą kampanię? Tak, włączyliśmy się w tą akcję, postanowiliśmy wyposażyć motocyklistów, wszelkie odblaskowe, które na pewno w dużej mierze poprawią widoczność, bezpieczeństwo na drogach. Wzajemny szacunek na drodze to fundament bezpieczeństwa. Podstawą tego spotu było to, żeby nie stygmatyzował żadnej grupy, tak, żeby nie było tych podziałów, jakie często gdzieś tam w mediach można zauważyć, że albo są motocykliści, albo kierowcy samochodów. A tak naprawdę jest tak, że kierowcy z samochodów często są motocyklistami i odwrót, więc jeżeli chodzi o to, co jest faktycznie grzechem, to nawet ok, prędkość jest zawsze kimś grzechem i jednej drugiej grupy. Paweł Lipiec, czwarty sezon na motocyklu. Staram się, żeby mnie nie ponosiła na drodze publicznej łańska fantazja. Mam do kogo wracać, mam dziecko w domu, także nie mam takiej potrzeby ponoszenia tego ryzyka zbędnego. Jeżeli ten motocyklista w odpowiednim momencie zdejmie nogę z gazu, będzie zdawał sobie sprawę z miejsca, w jakim się znajduje, a kierujący z drugiej strony też przyzwyczai się do obecności tych motocyklistów na drodze po zimie, dopiero na tym fundamencie tak naprawdę będziemy mogli zbudować to nasze wspólne bezpieczeństwo. Staram się, żeby nie ponosiła mnie łańska fantazja, mam do kogo wracać, stwierdził jeden z rozmówców, Anny Orzeł. Myślę, że to powinno być kred dla każdego motocyklisty. To jeszcze jedno pytanie. Czy punkt widzenia motocyklistów, szanowni państwo, zmienia się w momencie, kiedy właściciel motocykla wsiada za kierownicę samochodu? Like on a like a I And that summer feeling It's so wonderful and warm Breathe me in, breathe Czekałem na pana, panie redaktorze, dzień dobry. Prędzej nie mogłem, tak się Dzień rozumie. dobry, Szkole. ja też jestem. Dzień dobry, proszę panie mnie zauważyć. Piotr Balarz jest ja z nami. Ja nie mogłem wczoraj być, ja, ja nie mogłam po prostu. Ja wiem, Piotr Balarz. A ja mogłem, byłem wczoraj. Tak, 174, proszę pana, czekałem na pana do dziewiątej. Mhm. Nie było pana. Mój pociąg odjechał, był spóźniony. Ach, rozumiem. A wiem, że pan jest miłośnikiem kolei. I I jestem, będziemy... ale gór także, tylko nie chciałbym zazdrości jakiejś wzbudzić Absolutnie tutaj. nie. W takim razie pozwolimy sobie za godzinę Ma na małe te, te, te, na temat kolei, na temat gór, bo dzisiaj szanowni państwo kolejny przystanek na trasie pociągu do jedynki, Kasprowy Wierch. Pani chciała coś? Dzień dobry, zostałam zauważona, nie A, mogłam być, na mam grunko. na Podlasiu u rodziców. Co byś wybrał jednak? Stulecie, stulecie, mama i tata i Wielkanoc? Zostawmy to. Można temat. to było jakoś połączyć, Nie prawda? można było tego połączyć. Do Stołu mam daleko, żeby, żeby tam wpaść. Dobrze. Oczywiście, proszę pani, pociągi, proszę pociągi można było do nas wpaść no na nie moment. wielkanocny, niektórzy obchodzili. Do rzeczy no tak. teraz. Bo ja z takim świetnym tematem tu przyszłam. Jaki? Radosnym. No. Otóż polskie truskawki się pojawiły i ty już przełknąłeś ślinkę właśnie mm. z No tej to okazji, nie są te, myślę. proszę pani, ale to nie są te polskie truskawki, ale, które ale są... Ale to są polskie truskawki, po prostu polskie, nie greckie ze szklarni nawet, powiem ci. Mm. Cieplutko im było i dlatego są smaczne, soczyste. Jeszcze nie mają słonka, co prawda. Kosztują no trzy razy więcej, no ale właśnie. są. Ale to jest taka pierwsza oznaka tego lata. No i to już, byłoby na tyle. Dziękuję u... bardzo. Jeszcze nie, jeszcze, tak? nie, jeszcze Aha, mam proszę. 35 sekund i ja zarządzam tym y, czasem. No, no tak? Dobrze, proszę bardzo. Ale mam taką informację, że y, tych truskawek będzie za chwilę już coraz więcej i wtedy te truskawki tutaj przyniosę, bo będą też tańsze. Na razie kosztują 40 zł za kilogram. Mogą kosztować, Daniel, ale ja jednak chciałabym, żebyś mnie słuchał. Bardzo cię proszę proszę tutaj. Ja słucham. Tutaj do mnie. 11-13 zł Tyle kosztują greckie truskawki, bo Polska, proszę Państwa, jest zalana teraz greckimi truskawkami. Dlaczego? Dlatego, że ze względu na konflikt na Bliskim Wschodzie, eksporterzy muszą kierować w większych ilościach właśnie te truskawki do Europy. I tak to wygląda, choć tu już teraz czas jest już twój. Bardzo, nie ma co się tu tak obrażać. Wiesz 35 sekund. Te twoje fochy takie są niepotrzebne. Wiesz, bądźmy dla siebie mili. To nie był fuch. O, właśnie. A co to było? Ma pani jeszcze ostatnie 6 sekund. Wrócę za godzinę. Proszę je wykorzystać. Koniec. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. 6:30. Wśród aktualności Piotr Balasz. Zwycięzca wyborów parlamentarnych na Węgrzech wzywa do szybkiego zwołania sesji parlamentu już 5 maja, by jak najszybciej powołać nowy rząd. Peter Madziar potwierdza, pierwsza zagraniczna wizyta to Warszawa. Chce tu przyjechać na początku maja. Smutno mi, że przegrał tak o porażce Wiktora Orbana, mówi amerykański wiceprezydent J.D. Vance, który na kilka dni przed wyborami spędził w Budapeszcie dwa dni, by wspierać węgierskiego premiera. Jest jednym z niewielu europejskich liderów, którzy przeciwstawiali się biurokracji w Brukseli muscles. Prokuratura chce, by zajął się wnioskiem o wydanie europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Wydanie ENA jest niezbędne do zatrzymania podejrzanego. Ziobro ma azyl polityczny na Węgrzech, ale po zmianie władzy najpewniej go straci. Ruszyła amerykańska blokada cieśniny Ormus. Prezydent Stanów Zjednoczonych twierdzi, że zmusi to Teheran do ustępstw. Zapewnia, że już dostaje sygnał od władz Iranu, że chcą zawrzeć porozumienie. Restart energii ogłosił maksymalne ceny paliw na dziś. Benzyna 95 za maksymalnie 6. 12 za litr, olej napędowy za 7,58. Sytuacja na światowych rynkach paliw wciąż nie jest całkowicie stabilna. Dlatego rządowy pakiet CPN zostaje utrzymany. Zapraszam na pełne wydanie aktualności punktualnie o 7.00. pogoda. Tyle tematów do podjęcia, bo i kolej, bo i góry, ale przecież dzisiaj w, no, w roli głównej motocykle w sygnałach nie to jest ten temat przewodni, skoro rozpoczynamy sezon. Pan siedział kiedyś? <śmiech> Dwukrotnie, jeśli chodzi o to, że za kierownicą. Aha. Na motorynce i na MZC 150. MZK, powiedz pan. <śmiech> tak, tak, tak. Kolega z zawodówki dał mi taką szansę. Nie wiem, jak się na to odważył, bo nie potrafiłem nic, ale, ale ujechałem parę metrów. MZK była czeska czy niemiecka? Nie pamiętam, ale ale, ale ja, była... nigdy, ja, wie pan, ja nigdy nie mogłem tego z, znaczy, połapać się w tym, bo tak była etz była mz i była Jawa. Jawa była czeska, to na pewno. A mz też czeska czy niemiecka? Ja pamiętam, po, mz miała ten, ten, ten bak, taki brzuszek wypukły. Tak, tak, tak, tak. No to rzeczywiście mamy podobne wspomnienia i podobne doświadczenia. Ja, ja na tym większym nie jechałem. Proszę pana, moje doświadczenie to motorynka i komar, ewentualnie. No to wszystko, czego ja mógłbym sobie zażyczyć. Piotr Balasz, dzięki wielkiej do usłyszenia. Piotr przekazywał Państwu pogodowe informacje. To prawda, że na zachodzie 11 stopni już? Już, tak. Nie. Rozgrzało się, a będzie jeszcze lepiej. Będzie jeszcze lepiej. Będzie, szanowni Państwo, nawet do 18 stopni. 10 na Helu, 12 w Bieszczadach, od 13 do 18 na przeważającym obszarze. Ten poranek najzimniejszy we wschodniej części kraju. Od, no właśnie, od kilku stopni na Suwalszczyźnie, nawet od 1 stopnia do 7 na Podkarpaciu. Na razie bez przymrozków i z tego, co mówiła Agnieszka Prasek-Rzeczniczka IMGW w ubiegłym tygodniu, ten tydzień już bez przymrozków. To powinno sadowników ucieszyć. Polski Radio, program pierwszy i sygnały dnia i 6.34, zatem sprawdźmy, co wydarzyło się. 14 kwietnia, kalendarz jedynki. O, tu jest nasz schowek. Są tu potrzebne nam różne rzeczy. Stan nieważkości jest fantastyczny. W 1981 roku zakończyła się pierwsza misja wahadłowca Columbia. Columbia nie wytrzymała próby czasu. W 2003 roku eksplodowała przy lądowaniu. Wcześniej podobną katastrofą zakończył się lot wahadłowca Challenger. W 1980 roku ukazał się debiutancki album grupy Iron Maiden. Pies łajka został pierwszym stworzeniem umieszczonym w przestrzeni kosmicznej. Ani przeciążenia, ani stan nieważkości nie wpłynęły na jego kondycję. Pies padł, gdy wyczerpał się tlen w radzieckim Sputniku 2, którego nie przygotowano do sprowadzenia na Ziemi. W 1958 roku nad Bornholmem spłonął w atmosferze Sputnik 2 z martwym psem łajką na pokładzie. To jest pierwsza taka sytuacja, kiedy film można sobie wziąć do domu. Tak, i mieć go na dłużej. Można go oglądać wielokrotnie. Na przykład ktoś uwielbia jakiś film i nagle mógł go mieć i oglądać ciągle, a nie tylko czekać, nie wiadomo kiedy go puszczą. Rok 1956. W Chicago zaprezentowano pierwsze magnetowid. Mając 10 lat napisał dramat Wieża Babel, czyli tragedia białostocka w pięciu aktach. Uważał bowiem, że główną przyczyną nieporozumień i sporów między ludźmi jest bariera językowa. Jeden wspólny język miał być jej rozwiązaniem. W 1917 roku zmarł Ludwik Zamenhof, okulista, poliglota, twórca języka Esperanto. Płynął z pełną prędkością 22 węzłów, czyli około 40 km na godzinę. Walczący o błękitną wstęgę Atlantyku, kapitan wybrał ryzykowną drogę, grożącą kolizją z górami lodowymi. Rok 1912. Tuż przed północą Titanic zderzył się z górą lodową na północnym Atlantyku i zaczął nabierać wody. W katastrofie zginęło ponad 1,5 tysiąca osób. Dziś większość społeczeństwa nie wyobraża sobie bez nich życia, a są to nie tak wcale niskokaloryczne, z pewnością kukurydziane, płatki śniadaniowe. W 1896 roku w Stanach Zjednoczonych opatentowano płatki kukurydziane. Polski Radio, program pierwszy i sygnał dnia i myślę, że wielu z nas nie wyobraża sobie śniadania bez płatków owsianych, natomiast warto zwrócić uwagę na skład, bo tam to zdaje się więcej jest cukru w niektórych produktach niż owsa. Daria Zawiałów i jeden z braci, Kacperczyków. Ten młodszy czy starszy? O to jest pytanie. Ty, nic innego na sobie nie mam wiem że nagadali ci bajki historie nie do uwierzenia na parapecie fajki łzy gdzie trafia miłość gdy umiesz Co chodzi mi, jakoś nie mogę się pozbierać Siedzę w twojej bluzie nic, nic u mnie się nie zmienia Bo ja mam z tobą taki czas Może wpadniesz na gwiazdkę Wiesz, możesz zostać na zawsze Skończyło się lato, już tęsknię mam Zapisany twój dotyk, znowu minął maj I skończyło się lato Lato Znowu minął maj I skończyło się lato Miniemy się Kiedy liście opadną Znowu przyjdzie maj w Sierpniu motyle zgasną Zgasną Daria Zawiałów i jeden z braci Kacperczyków. Albo Maciek, albo Paweł. Maciek jest młodszy, 98 rok. Paweł Kacperczyk, 99. Taki duet z Lublina. Program pierwszy Polskiego Radia. A my teraz przenosimy się ponownie do Budapesztu. Ponownie, bo wczoraj gościliśmy tam wielokrotnie, także i w jedynkowym poranku, w sygnałach dnia. Michał Makowski jest na miejscu. Witaj Michale. Juregelt, witam serdecznie. A jak są sygnały dnia po węgiersku? Coś tam no, Zagiełeś mnie. <grystanie> nie, nie, nie. Sam próbuję <grystanie> sobie przypomnieć, Był bo... <grystanie> jeb i coś takiego. Tak czy inaczej, szanowni państwo, Węgry szykują się do przegadzenia władzy. Po wyborach parlamentarnych wygraną przez opozycyjną partię TISA Petra Młodziora. Przyszły premier, a także liderzy innych partii, które zasiądą w parlamencie, dostały już zaproszenie na spotkanie z prezydentem Tamaszem Szujokiem. Dobrze? Dokładnie tak. Jakby... czytamy jak S a S jak S Jak, jak es. No to będą rozmowy o inauguracji nowego parlamentu. Jakie plany ma Petr Modzier na pierwsze tygodnie po objęciu rządów? Bo wiemy, że ma wpaść do Polski z pierwszą wizytą zagraniczną. To prawda. Co do planów zdążył już uchylić rąbka tajemnicy, bo wczoraj prawie przez trzy godziny odpowiadał na pytania dziennikarzy w takiej formule one man show, co też wymagało nieco wytrzymałości. Pierwszy plan to kontrola budżetu państwa, a także ujawnienie zapisów rozmaitych umów zawieranych przez poprzedni rząd. No ile nie będzie to godzić w bezpieczeństwo kraju. Madziar powiedział też, że szef węgierskiej dyplomacji Peter Siarto zjawił się w siedzibie MSZ-u i wraz ze współpracownikami zaczął niszczyć dokumenty dotyczące unijnych sankcji na Rosję. Do tej pory między Budapesztem i Moskwą działała prawdziwa gorąca linia. Modzior nie zamierza dzwonić do Putina, ale jeśli ten do niego zadzwoni to telefon odbierze. Odbiorę telefon i powiem Putinowi, żeby po czterech latach zabijania zakończył tę wojnę, która nie ma sensu, także z rosyjskiego punktu widzenia. Dziesiątki tysięcy Rosjan straciło życie, to zniszczyło wiele rodzin. Jednak Węgry nie uciekną od geografii, podobnie jak Polska nie jest w stanie od niej uciec i zamierzają utrzymywać stosunki z Rosją oraz dalej kupować rosyjskie paliwo do czasu zdywersyfikowania dostaw ropy i gazu. Obecnie ponad 90% paliw wykorzystywanych na Węgrzech pochodzi właśnie z Rosji. Modior zgodził się na unijną pożyczkę zbrojeniową dla Ukrainy wartą 90 miliardów euro, ale nie zamierza w niej partycypować ani zgadzać się na przyspieszoną akcesję Ukrainy do Unii Europejskiej. Przyszły premier rozmawiał też z szefową Komisji Europejskiej o odmrożeniu unijnych funduszy dla Węgier. Jednym z najważniejszych zadań rządu Tisy jest sprowadzenie do kraju około 20 miliardów euro, bez których węgierska gospodarka nie funkcjonuje. Od czterech lat nie ma żadnego wzrostu. No i tak jak wspominałeś, na pierwszą wizytę zagraniczną Modzior przyjedzie do Polski, nie wróży też dłuższego pobytu nad Dunajem poszukiwanym politykom PiSu, Zbigniewowi Ziobrze i Marcinowi Robanowskiemu, którzy uzyskali azyl na Węgrzech od rządu Orbana. Swoją drogą premier Węgier Viktor Orban, czy jak to się mówi tutaj Orban Wiktor, też zabrał głos po przegranych wyborach, dziękując za poparcie ponad 2 milionów i 250 tysięcy wyborców. Nasz plan polega na tym, aby wspólnie bronić osiągnięć strony narodowej. W nadchodzących tygodniach zreorganizujemy się, udamy się do każdego okręgu wyborczego, zwołamy naszych wolontariuszy i aktywistów. A w tych wyborach ordynacja wyborcza wymyślona i zaprojektowana przez rządzącą partię Fides pierwszy raz w historii obróciła się przeciwko niej samej. System miał sprzyjać dużej partii i osłabiać pozycję mniejszych ugrupowań, ale gdy zmierzyły się dwie duże partie, a ugrupowanie Orbana kąsała jeszcze skrajna prawica, to skończyło się spektakularną porażką Fidesu i większością kwalifikowaną dla Tisy, która pozwala na gruntowną reformę kraju. Krajobraz wyborczy na Węgrzech Obserwuje Michał Makowski albo Makowski Michał, jak to tam y, mówisz, jest u was. Y, Makowski. Makowski nawet. Makowski. Makowski, tak. mam do was prośbę. Y, w takim razie, bo wiem, że pan zabawi troszkę w, w Budapeszcie. No, szucham. Y, szucham. Y, Potrzebuję kryształ. Mm, hmm? no, Zna pan jakiś sklep w Budapeszcie? Też... Jestem w takiej dzielnicy, gdzie można znaleźć takiego rodzaju sklepy, więc rozejrzę się. No to przypomnijmy sobie, jak to było w przypadku pewnego pana, co na karku miał lat 40. Pan mówi po polsku? Tak, to się mówi po polsku, po rosyjsku, po szwedzku i po angielsku. Co pan chce sprzedać? Ja kupić kryształ. Tu y, kupić, my kupić kryształ. No, nie, nie, my kupić kryształ, ja kupić kryształ. My kupić od ja kryształ. Ja kupić od my kryształ. Moment. Niezmiennie bawi, szanowni państwo, to już tyle mhm. lat Michał Makowski, yy, dzięki wielkie Dobrze, bo... dobrze, to w takim razie mhm. ja kupię kryształ dla wy No możesz mieć z tym jednakowoś problem Bo tam <laughs> gdzie trafił Ancy Kobiczyński, to oni tam te kryształy skupowali A nie sprzedawali A, a tak czy inaczej, jeśli przywieziesz jakąś ma malutką pamiątkę Na przykład magnesik na lodówkę, to się nie obrażę Dobrze, umawiamy się, dzięki Michał Makowski, prosto z Budapesztu. Dzięki wielkiej, do usłyszenia za 15 minut. Godzina 7 to jest Polski Radioprogram pierwszy i Sygnał Dnia. Na motocykle 2026 właśnie rusza. Z redaktorem Baraszem rozmawialiśmy, ustaliliśmy, że swego czasu siedział na MZ. Ja wiedziałem, że w którymś kościele dzwoni, tylko nie wiedziałem, czy za naszą zachodnią, czy za naszą południową granicą. Ja miałem, pochwalę się, MZT, to jest niemiecki motor, ETZ-a, też niemiecki motor. Miałem to 250. No normalnie świst w ruszach. A pan miał kiedyś? Mieć to Kontakt nie miałem. Do do Kontakt to mhm. miałem, zapisałem się na kurs, ale wydaje mi się, że nie miałem talentu do tego, bo na początku jest tak, że jesteś na placu i mhm. musisz pojechać dosłownie tam i z powrotem i w jakiś spektakularny sposób mi się udało wywrócić na tym, że mhm. początkowym placu, na tym, na którym w zasadzie się uczysz, gdzie są światła, gdzie koła, więc chyba to nie było, nie, nie byłem stworzony do dwóch kół. No to myślę, że podobnie jak ja, czekamy na głosy tych, którzy właśnie, no, bo to punkt widzenia pewnie się zmienia. Na tych głosy tych to motocyklistów. To mi się bardzo szybko zmienił punkt widzenia. Na początku widziałem ulicę z góry, a potem z boku. No tak, tak. Albo tak tak, tak, tak trochę pod kątem. z perspektywy mhm. żaby, tak? Karol Surówka w naszym studiu. My czekamy na głosy motocyklistów, którzy czasem wsiadają za kierownicę i wtedy muszą właśnie pytanie, czy, czy trąbią, czy używają klaksonu na swoich kolegów na dwóch kółkach. Nie no to cykle, ale takie echa trochę węgierskich wyborów. No właśnie, bo dzisiaj gazety, które tutaj mhm. mam, muszą trochę odreagować wybory na Węgrzech. W poniedziałek już były zamknięte wydania, więc w poniedziałek jeszcze w gazetach nie czytaliśmy żadnych węgierskich komentarzy. Te przyszły dziś i na okładkach w zasadzie wszystkich polskich publikacji komentarze do tego, co wydarzyło się na Węgrzech, są. My je mieliśmy już wczoraj podczas specjalnego wydania Sygnału Dnia. Łączyliśmy się z Piotrem Piętką, łączyliśmy się z Michałem mm -hmm. Makowskim, był Michał Strzałkowski, który wszystko to nam podsumował, więc nasi słuchacze już wszystko wiedzą. Także może pójdźmy krok dalej, bo jestem przekonany, że jeżeli ktoś od niedzieli słucha o tym, co wydarzyło się na Węgrzech, to mógł mu przyjść apetyt na przykład na gulasz albo jakieś węgierskie danie. Albo lampkę pewnego drunku. To miejmy nadzieję, że o poranku jednak to, mm -hmm. to pierwsze. Jasne co wiąże się niechybnie z jedzeniem pikantnego jedzenia. I zastanawiałem się, jakie jest aktualne zdanie naukowców na temat pikantnego jedzenia. Ono się zmieniało mniej więcej raz na 5 lat. Najnowszy konsensus jest taki, Czyli że jest zdrowe. zdrowe. A, tak jest. Można, fajnie, e, może obniżać masę ciała, bo bardzo syci. To jest pierwszy artykuł z Mayo Clinic Press. E, drugi z Cleveland Clinic artykuł podkreśla, że może leczyć stan zapalny i korzystnie wpie, wpływa na jelita i mikrobiom. Także można. ale ale należy się odpowiednio przygotować. Należy, uwaga, zaczynać łagodnie i stopniowo zwiększać ostrość. Wiesz, z czym mi się to kojarzy? No. Z rozmową polityczną. Polskie Radio. A któż będzie gościem w takim razie? Proszę. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba będzie naszym pierwszym gościem o 7.15. Szanowni Państwo, Karol Surówka jeszcze tutaj w Warszawie, ale jutro już y, prosto z Krakowa. Tak to... jest, tuż po programie w samopołudnie pakuję walizkę i wyruszam do Krakowa. Jutro spotkam się z naszymi słuchaczami w Muzeum Manga w Krakowie, a Patryk Micharski mhm. w równocześnie będzie na samej wieży mariackiej. Karol Surówka jak gryba w wodzie w tym Krakowie. Rodzina przyjdzie, nie? Oczywiście. Mówię Ci, leć... Szpaki w niepojętych murmuracjach Tu na nic przecież twój łabędzi ze Twoja załosna trąta dracja mm, Więc leć, mówię ci leć I nie oglądaj się do tyłu że jest tam gdzieś jakoś inaczej trochę Tak jak chciałbyś, żeby było Zobaczysz świat, w którym ludzie tacy jak my dobre mają o innych mniemanie Lubią się lubić zamiast brać się za ubyda. Wszystko jak w twoim napuszczy wołaniu Sam to nie udało się I nic nie przychodzi mi do głowy Polski Radio, program pierwszy, sygnały dnia. Wracamy po siódmej. Polskie Radio. Jedynka. Autopromocja. Sto lat razem. Radio i słuchacze. Urodziny Jedynki to dobry powód, żeby się spotkać i świętować. Jeżeli to wtorek, to jesteśmy w Zakopanach. Cztery pory roku, od dziewiątej do dwunastej. Nadajemy z kasprowego wierchu. Zapraszam, Roman Czejarek. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama. Pani Barbara, pani Barbara, widziała pani, że w media ekspert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki, do zmywarki albo karmy dla psa? Panie Pascalu, no jakby to. A, a, a widziała pani? No, wiedziałam, przecież Marianów Media Ekspert każdą okazję wywęszy I teraz ma jeszcze te aplikacje I w niej pewnie jeszcze więcej okazji No i z darmową dostawą do sklepu aha, aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki lego Wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaekspert.pl Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione Co sprzyja występowaniu kaszlu palacza Sięgnij <śmiech> po specjalistyczny produkt na kaszel palacza Pastylki do ssania detencji. Powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolni się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła, aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn. Nie wiesz, które choroby będą groźne dla zbóż w tym roku? Mącznia, grdze, septoriozy, a może DTR. Potrzebna uniwersalna ochrona? Wybierz Delaroforte. Delaroforte to sprawdzony fungicyt na pierwszy, drugi lub trzeci zabieg Kup Delaro Forte i odbierz 4 zł za każdy litr w programie Kometa. Pytaj u autoryzowanych dystrybutorów Bayer. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa. Jeśli chcesz dobrze spać, to wiem co powinnaś brać. Zdrowy sen, ja to wiem. daje nam Valerin sen. A Raz, dwa, bo Valerino to dba Na noc weź Valerin Sen Rześko, zacznij nowy dzień Suplement diety Walerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia Valerin Sen, zdrowa dawka snu Wyciąg z ziela wspomaga odprężenie Wyciąg z szyszek mielu wspiera utrzymanie zdrowego snu Flofarm. Reklama Ogłoszenie społeczne Słowo Napisałem je tu na starej maszynie do pisania i wygląda niewinnie, ale przecież siła jego rażenia jest ogromna. Są słowa, które zabijają, ale i takie, które budują, jak solidarność czy wspólnota. O te wartości od lat dba Fundacja Batorego. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Włodzimierz Matuszak. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl Ogłoszenie społeczne Radio Kierowców. Przed mikrofonem Jakub Domaracki. Zapraszam. Na ekspresowej trójce w województwie lubuskim doszło do zderzenia autoosobowego i busa na kilometrze 83. To odcinek pomiędzy węzłami Gorzów w Wielkopolski Północ a Gorzów w Wielkopolski Zachód. W kierunku Zielonej Góry jest dnia była całkowicie zablokowana. W tej chwili ruch jest możliwy tylko jednym pasem. Kilkukilometrowy korek na ekspresowej ósemce w Warszawie, a zatem na północnej obwodnicy miasta, pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim. Zakrokowana jest także droga krajowa nr 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowym oraz krajowa siódemka przed Warszawą od strony Płońska. Autostrada A4 w województwie dolnośląskim także jest zakorkowana w pobliżu granicy państwa w Jędrzychowicach w kierunku Drezna, a przybywa samochodów także na autostradzie A18 w Lubuskiem na wysokości Olszyny w stronę Berlina. Poranne godziny szczytu w województwie małopolskim. Zatłoczona jest A4 obwodnica Krakowa pomiędzy węzłami Kraków Południe a Kraków Bielany w kierunku Balic. Podobnie Zakopianka przed Krakowem od strony myślenia oraz obwodnica Wieliczki, a zatem krajowa 94. I jeszcze województwo pomorskie, tutaj także już spore poranne spowolnienia w wielu miejscach, chociażby na ekspresowej siódemce pomiędzy węzłami Gdańsk-Lipce a Gdańsk-Port, podobnie na trasie S6 niedaleko węzła Rusocin oraz na sąsiedniej drodze krajowej nr 91 pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem. Jak zawsze czekamy na wieści z zakierownicy od Państwa.